Kono, moi, i stiesz mąnywa, ないのなくし Poznaj anime. W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę, właściwie nie tylko troszeczkę, ale bardzo dużo o Full Metal Alchemist. Tym tryrem, tym, tym, tym czy, czymś, że to jest. Jest to anime powstałe na mandze o tym samym tytule, autorstwa Hirosuma Rakawy. Seria posiada dwie, dwie, właściwie dwie adaptacje animowane. I zacznijmy od, w sumie od pewnego wdrożenia się w ten świat. Akcja toczy się w alternatywnej rzeczywistości, podobnej do naszego, mniej więcej z roku 1914. Technologia jest analogiczna, istnieją takie same rzeczy jak w świecie rzeczywistym. Brakuje komputerów, internetów i tak dalej, choć istnieją pociągi i telefony. Podstawą taką różnicą jest występowanie w tamtym świecie alchemii, nowego dłamu nauki, która wymaga dużej wiedzy i specyficznych zdolności. Jak każda nauka, alchemia rządzi się swoimi prawami. Za podstawowe prawo alchemii jest uznawane prawo równoważnej wymiany. Żeby coś otrzymać, trzeba coś poświęcić o tej samej wartości. Alchemia wykorzystywana jest w tym świecie w dobrych celach, tak jak tworzenie, ratowanie ludzkiego życia, ale także w złych i oczywiście militarnych. W sumie złych, do zabijania ludzi. Są nawet specjalne jednostki wojskowe, których celem jest wybijanie innych. Ale... O tym w sumie już tyle. Główni bohaterowe to bracia Edward i Alphonse Elric, którzy na początku naszego, naszego anime e, są jeszcze małymi chłopcami, których wychowuje ich matka Teresa... E, boż Teresa, Teresa... Trisha. Trisha. Wybaczcie za pomyłeczkę. A ojciec ich jest bardzo znany i poważny alchemik Van Pohenheim, których opuścił jak byli mały. Zwojego go w zależności od serii, pierwsza seria jest... Od, od, Odłącz się w ogóle od mangi i w pewnym momencie i są nowe wątki popularne, jest troszeczkę niezmieniona a druga jest dokładną no, niemal, no niemalże dokładną e, adaptacją mangi także tutaj będą pojawiały się swego rodzaju różne różnego rodzaju różnice dużer ehm, no i co na początku właściwej akcji anime Edward, czyli starszy ze zbra braci ma 15 lat Posiada on automatyczną zbroję, swego rodzaju protezę zamiast prawej ręki i lewej nogi. A z kolei Alfons Elric jest od niego młodszy o rok jego dusza została osadzona przez Eda w zbroi. Jak to się stało? Obaj chłopcy po śmierci matki spróbowali ją ożywić. Użyli zakazanego rodzaju alchemii, e, alchemii swego rodzaju transmutacji organicznej, aby ją ożywić. No i niestety nie udało się i ponieść tego konsekwencji, właśnie Edward stracił prawą rękę i lewą nogę, a Alfons stracił teraz swoje ciało i jego dusza musiała zostać, żeby odpstalą w tym świecie, zostać przywiązana w pewien sposób, osadzona w tej zbroi. Wracając do Edwarda. Edward jest gwałtowny, w szczególności, gdy ktoś zaczyna komentarz na temat jego o, no, niskiego wzrostu Jego przydomek jest przypisywany Jego bratu Gdyż bowiem, bowiem jego przydomek brzmi Stalowy alchemik Większość ludzi na widok Alfonsa, czyli chodzącej zbroi Myśli, że to on. nie, nie, to ten kurdupek Chibi one zasłynął on jako najmłodszy państwowy alchemik w historii, ponieważ został nim w wieku 12 lat czymże jest państwowy alchemik? państwowy alchemik jest to właśnie alchemik pracujący dla państwa dokładniej dla armii zajmujący się armią i eksperymentami i tego typu rzeczami mimo gwałtownego charakteru przejmuje się życiem zwykłych ludzi i próbuje im pomóc próbuje w życiu no właśnie, nie próbuje, wierzy, że w życiu najważniejsza jest zasada równowartej wymiany jest niski szczupły niski już mówiłem jego ulubiona technika walka, walki to trastacja właśnie prawej ręki w jakieś ostrze Ma złote oczy Takie blond włosy Ponoć w większej części damskiej Damskiej Widowni, tego anime Widowni, odbiorców, widzów Właśnie się on podoba Nienawidzi mleka i zastrzyków Niektórzy widzą w tym właśnie, że nienawidzi mleka Powod jego niskiego wzrostu. Alfons. Alfons jest mniej żywiołowy, uspokaja cały czas braciszka. Jego zbroja jest wykorzystywana czasem jako pojazd lub miejsce przechowywania różnych rzeczy. Staje się w pewnym momencie anime kamień filozoficznym. Kamień filozoficzny, no właśnie w sumie wokół tego głównie kieruje się, kształci się fabuła. Ale do tego zaraz dojdziemy. Przez jaki czas uważa, że Edward stworzył mu sztuczną pamięć? W mandze, w mandze, w mandze, w mandze, w mandze, Zachęcanie do czytania, zachowuje się bardziej dojrzale, bardziej dojrzało od berata i kocha koty. Ich przyjaciółką, w której Ed niektórzy wnioskują, że się podkochuje, jest Winery Rockbell, jest miła, wesoła niebiesko około taka blondynka. Tutaj wzdycha do niej większość męskiej części widzów. Jej rodzice byli lekarzami, zostali zabici no, W vanime przez Roja Mustanga w Mandze, bądź też w drugiej części przez Skala, do której zaraz dojdziemy, mieszka z babcią Pinako. Jest świętym, świętym, świętym, nie świętym, świętym, wybaczcie za problemy, ale moje górne drogi są zablokowane i uniemożliwia mi to nawet mówienie. Van Hohenheim, o którym już wspomniałem, jest... Ojcem Eda i Ala, nie będę o nim dużo mówił, ponieważ mogłoby wam to zepsuć zabawę troszeczkę z odkrywaniem pewnych tajemnic. Roy Mustang, płomienny alchemik, państwowy, jest w stopniu pułkownika. Jego siła opiera się właśnie na transmutacjach związanych z ogniem i generując alchemii, za pomocą rękawiczek i tutaj pojawia się pewien Mek jego słabość, gdyż w deszczu gdy zamokną rękawiczki, bo gdyż pojawią się kropelki jest bez następny mamy silnorękiego alchemika państwowego Alexa Louis Armstronga człowiek, który uwielbia swoje ciało kult siły i po prostu no niektórzy go uznają za pedzia ale uważam, że z, tak jak manuar jest dla mężczyzn, taki on jest prawdziwym mężczyzną ważną postacią również jest Shot Tucker, alchemik z strzywający życie, ale nie będę jego sylwetki To też mogę coś poobsuć. Opowiem o mojej ulubionej postaci Miles Hughes. Jest to podpułkownik w armii, dobry przyjaciel, chyba najlepszy Mustanga, a także wielki, wielki, wielki dobrodusznik dla braci Elric. Kocha swoją żonę, a także uwielbia swoją córkę Elisię. Zostaje zabity... no nieważne, ale zostaje zabity, to już wystarczający spoiler. Po śmierci zostaje nazwany na generała brygady. Tyle o fabule, właściwie nie o fabule, tyle o postaciach. Teraz właśnie przejdę do fabuły, do fabuły, do fabuły. I tak, fabuła kręci się wokół tego, iż bracia chcą odzyskać swoje ciała. Swoje ciała, czyli w przypadku Eda, tak jak już powtarzałem chyba dwa razy, prawą rękę lewą nogę, a w, przez e, Alfonsa całe ciało poszukują oni kamienia filozoficznego magicznego kamienia za pomocą którego alchemia osoby, którego używa się wzmacnia dzięki którym ponoć mo mogą osiągnąć swój cel i tutaj pojawiają się dwie adaptacje dwie adaptacje mangi z różnymi odchyłami właśnie seria pierwsza i druga pierwsza seria, a nie no właśnie, no powiedzmy, że jest na podstawie manki W sumie do pewnego etapu jest powiązana Tak jak już no, ucieka troszeczkę Było ona w Japonii Od 4 października 2003 roku Do 2 października 2004 roku Od 6 listopada 2004 Było pokazywane w Stanach Zjednoczonych Na kanale kartonerków w Polsce Dopiero od roku 2007 Na kanale Hyper I w 6 maja 2007 roku Zostało stworzony, wyemitowany film Conqueror of Shambala. Jest to jakby prze, przeciągnięcie pierwszej serii, taki kontynuacja można by rzec. I co jeszcze? No to może powoli przejdziemy, przejdziemy, przejdziemy, albo nie. Zmienione są prawie wszystkie informacje dotyczące homunculusów, czyli w sumie głównych przeciwników Edwarda, Alfonsa, a także innych alchemików, dobrych powiedzmy, także śmierci Rokobelów, a także Skara. No i parę innych takich szczególików, to mam powinno wystarczyć. Seria druga, której o peniku słyszeliśmy na początku mi się osobiście bardziej ogólnie oprawa dźwiękowa podoba w drugiej części może w pierwszej też stoi na bardzo wysokim poziomie właściwie to jest bardzo charakterystyczna cecha ogólnie anime iż openingi i endingi są naprawdę niesamowite, przynajmniej no, większość, tak 90 parę procent są specjalnie przygotowane przez zespół jest powiązana na, to właśnie tematyka utworu aby powiedzmy ze swego rodzaju tematyką anime bądź magii w określonych przedziałach, tych chapterach rozdzielnikach takich Seria Brotherhood jest dokładną adaptacją. Nie, odbiera, nie odbiega praktycznie drobnymi szczegółkami się różni od oryginału. No i co mogę powiedzieć? Studio je realizowało Bones. Seria w, w Japonii ta anime miała mi premierę 5 kwietnia 2009 roku i została zakończona 4 lipca 2010. No my nie możemy sobie pozwolić na obejrzenie całej serii po polsku, w sensie w rdzennym języku naszym w telewizji premiera miała się 30 sierpnia na kanale Hyper, ale możemy obejrzeć na niektórych kanałach w serwisie YouTube na przykład także to by było w sumie tyle o tym sayonara I jeszcze słówko takiej kontynuacji na koniec poleci ending z pierwszej serii anime także w sumie to koniec Miłego słuchania, następnej audycji. Spróbuję stworzyć jeszcze e, audycję o Fairy Tale, może Naruto i Beach, ale myślę, że Fairy będzie następnym moim projekcikiem. Dziękuję wielkie, dzięki wielkie, dzięki. Arigato go zajma, doma Arigato gozaimasu. Dzięki wielkie za słuchanie, do usłyszenia.